Proszę Pana, proszę Pana, może Pan wcisnąć ten guzik? <śmuszczak> Hej ludzie, witamy w Beskitu. ma? Nie było nas 6 lat, ale bo wróciliśmy. Nie było nas 6 miliardów lat. Postanowiliśmy wziąć wielki łyk wody mm -hmm. i zabrać się do pracy. Tak, bo praca i praca to woda. Bo bez wody nie ma kołaczy. Grosz do grosza i będzie woda. Dokładnie. Co to było u was słychać? Bo normalnie nie mamy od was żadnego odzewu. Jestem ciekaw, co u was słychać. No, u nas na, i u nich słychać w Ogzyw? tym momencie. No w sumie teraz zakłócamy nasz taką, taką, wiesz, harmonię. Nie Mówię było jest... nas strasznie długo, ponieważ Michał umarł. Musiałem spędzić trzy miesiące czyta żeby, żeby, czytając żeby... książki o nekromancji, żeby go wskrzesić. Myślałem, że zajęło ci trzy miesiące przekręceniem. Nie? Pó <laughs> później, później mi się to znudziło, więc, więc w końcu teraz nagrywa brat Michała, jego brat bliźniak. No, kiedyś trzeba się ujawnić, naprawdę. Wichał. <laughs> znaczy, jestem Wicho, mam wąs i żółtą czapkę. Jestem wiecznie wściekły, jak słychać. Jestem wiecznie wściekły na, na żółt swojej czapki. Dokładnie. Nienawidzę a, żółtego tak bardzo. Wichał, przygotowałeś tu jakiś, jakiś materiał? Tak, a propos o, śmierci mojego brata. O Włochach. Bo chciałbym, żeby ten sam system, co jest we Włochach zainstalowano u mojego brata. W tak, puszach. bo to, to było tyle ciekawe. Ja pamiętam pogrzeb twojego brata i rzeczywiście mówiłeś coś o, o jakichś ciekawych techni e, nowinkach technicznych zastosowanych na pogrzebie. Tak, Nie do końca wiedziałem o co chodzi, ale... Wiesz co, byłem bardzo zszokowany, że Ambona Księdza była zrobiona cała z pnia drewna. No to rzeczywiście było ciekawe, tak samo jak fakt, że sam ksiądz był zrobiony w całości z pnia drewna. Ale... I nie wiem czemu, ilekroć mówił wszystkie zalety mojego brata, to jego nos się wydłużał. <głos> Myślę, że to jest jakaś dziwna odmiana Aspergera, ale co ja tam wiem. Podobało mi się, że, że wszyscy, wszyscy ministranci byli malutkimi krzewami rosnącymi dookoła kaplicy. I każdy miał czapkę innego koloru. No i nikt nie dostał pieniędzy za swoją służbę. Czapkę koloru koralowego. <głos> Król ministrant kupił królowej księdzu... Wcale nie kupił Michałowi, tylko bał się przyznać. Tak, więc... E, co my tu... Nowy mamy? system! Nowy system. Wielki napis na czerwono. Alarm w trumnie. Art Funeral. A nie, te, teraz czytam e, tagi. Achtung, Achtung. <laughs> Hieny cmentarne z Włoch powinny mieć się na baczności. Firma Art Funeral... Funeral która zajmuje się produkcją urn i trumian chce wypuścić na rynek model trumny z zainstalowanym alarmem antywłamaniowym. To nie jest fascynujące, że chmieny cmentarne są w Włoszech anormalnej w Afryce. Co nie? No bo to są różne odmiany chien. Jestem pewien, że chminy cmentarne są całe białe mają czarne paski, jak złodzieje. Mają jak w... złodzieje. Chieny cmentarne mają wielki krzyż na plecach, bo są na cmentarzu. I ma on ten, jak, jak Batman, całe oczy pomalowane na czarno, żeby nikt ich nie rozpoznał. Wyglądają właściwie jak zbiry z kaczora Donalda. I kręcą wąsą kiedy ktoś ich znajdzie. I za, i za, każdy, i za każdym razem, kiedy ktoś się zobaczy, to zaczynają się śmiać, uciekają w krzaki... ...i w momencie, kiedy dobiegasz do krzaków, które je ostatni raz widziałeś... ...to odlatują na wielkim czarnym balonie, śmiejąc się, i kręcąc wąsa. Dokładnie tak jest. Ale co w związku z nimi? Jeśli złodziej spróbuje odkopać, by dostać się do trumny z ciałem nieboszczyka... System monitoringu połączy się z policją. Model nowoczesnej trumny ma być za zaprezentowany już 1 grudnia na międzynarodowych targach luksusów w Weronie. Wyobrażasz sobie rodzina, która siedzi u siebie myśli: Kurde, powinniśmy tutaj zainstalować kamerę, bo boję się nasze dzieci. On mówi, Nie! Musimy to zrobić u naszego zmarłego brata. On na pewno potrzebuje tego bardziej. Podoba mi się, podoba mi się że na międzynarodowych targach luksusów w Weronie jest konkretne miejsce przeznaczone na prezentację luksusu trupów. Taki czarny kącik w ogóle z sali, który wiesz, słabo jest oświetlony i boli się do takich dwóch wąsatych typów z papierosami. Zobaczcie nowe trumny. Fajne sam robimy. Tam wiesz, masz jakieś trumny z masażem, trumny, trumny zapachowe. Trumny z tym, takie wiesz, z Trumny królewskie, takie, wiesz, bardzo szerokie, duże, luksusowe. Trumny z sosem beszalem, beszamelowym. Trumny z małym barkiem, telewizorkiem, tam, wiesz, e, mają wbudowany wifi fi mały, mały, mały tele, te, telefonik. Trumny zaoczne. Trumny na wynajem. Faj ej, jak fajnie by było zainstalować w trumnie taki... Dziekanat. System monitoringu, ale podłączony na, wiesz, 24 na 7, że możesz wejść na kolej, konkretną stronę internetową i patrzeć, jak twoi bliscy gniją. No, kurde, zawsze się nudzę, bo jestem ciekaw, co cały mój wujek. Tak jak wiesz, są te, są te kamerki internetowe, gdzie możesz włączyć i patrzeć, jak na przykład, nie wiem, Jakieś małe słówki się wychowują, czy coś takiego. Ja widziałem na takiej stronie blog TV, że koleś ma taką kamerę właśnie pokazującą e, te takie światło owadobójcze, jak po prostu działa cały czas. I ani razu już nie widziałem, żeby ktoś się zbliżył do tego światła. Podchodzi na taki koleś. He, psa! Jedyny kanał pokazujący z Polski cokolwiek, jest kanał, który pokazuje bocianie gniazdo. I bociany, które produkują klej, no zaprawdę. Atlas. Klej, okej. Okay. No a tak wiesz. Odwiedzasz wujka, patrzysz na niego. Hej, wujku, ha, widzę, że czoło ci się zapadło. Wiedziałem, że to się stanie jakoś w najbliższych tygodniach. Wygląda paskudnie. Co jest najbardziej szokujące, kiedy próbujesz przez Skype się do niego połączyć, I tak wiesz. a przedzwonię się ty takie. i ktoś odbiera nagle. I sobie kto odebrał? A tam taki karaluk zaczyna chodzić pod, po ekranie. Hej Monty, ktoś dzwoni w końcu. Klik. Cześć wujek, zobacz, mam nową czapkę. Hej wojku! Wujku! Hej wojku, wujku! Hej wojku! Wojku! A Wojku co a ty? Cześć! Ej, jak chamskie by było, gdyby rzeczywiście trupy nie mogły się ruszać i z jakiegoś powodu musiały być zamknięte w trumnach pod ziemią, ale dalej mogły mówić. I mógłbyś się z nimi łączyć i oni zawsze by chcieli z tobą rozmawiać, ale ty byś nigdy nie miał czasu. Albo oni by nigdy nie miały czasu. <grym> Ej, wujku, możemy pogadać? Nie, jestem zajęty. Czym? Jeba obiad. Gniję. Spadaj. Dolna powieka mi się rozkłada. Wiesz, jak to frustrujące? Dzwonisz do wujka. ojej, czy tam do dziadka, ojej, wnusiu, jak dobrze, że do mnie zadzwoniłeś, słuchaj. Tak, tak, tak czekałem na to, że jak do mnie zadzwonisz, a ty nigdy do mnie nie dzwonisz, słuchaj, to się tyle dzieje, to jest niesamowite. Poznałem króla Ryszarda III. Tak, krzyczymy do siebie przez piach. <laughs> Hej, Rysiek. Słyszałeś? <laughs> Hej, Rysiek. Ten brytyjski, akt. <laughs> Piękne. Mhm. Czytajmy dalej. No właśnie. Właściciele firmy Art Funeral z miasteczka Caravaggio w prowincji Bergamo wyczytają... wyczytają wojnę... Prze... Wytaczają. <głos> Jesus Christ! Nie umiem czytać! Przestań tyle żyleć. Wytaczają wojnę przestępcom, którzy nie mają żadnej świętości. Do swojej oferty eleganckich trumien chcą dołączyć nowy model, luksusową trumnę z alarmem antywłamaniowym. Na czym polega luksusowa trumna? Jest bardziej miękka? Woliwe. Albo ma po... Ona jest po prostu wycięta tak, jak są takie, wiesz, futerały na jakieś eleganckie rzeczy albo na broń, że są idealnie w kształcie tej, tej rzeczy. To to jest takie, takie wycięcie idealnie w kształcie człowieka. No, albo na przykład, wiesz, tak jak standardowe trumny chyba ma albo czarne, albo czerwone wnętrza, tam ma takie zabójczo-turkusowe. Nie, tam, tam to ma takie... Tak w... dla hecy. Tam to ma wnętrze jak sklep Apla, czyli wszystko jest białe i lśniące. Wkłada... Wkładasz swojego, swojego trupa, tam się diody w załączają. Albo, takie, albo tak, jak są to jakieś takie spiżarnie czy lodówki że jak otwierasz trumnę, to światło się świeci w środku. Pimp my coffin. Że wiesz, wy... kupujesz trumnę, i wysyłasz to do kolesi z programu PIP MY Coffin. Później zaczyna się program. Hej, wszyscy! Napisał do nas Marek ze, ze Świebodzina. On Całkiem niedawno umarł mu wujek, ale nie chciałby go pogrzebać w zwykły sposób. Tak bardzo kochał swojego wujka, że wysłał jego trumnę do nas, żebyśmy mu zrobili zajebistą trumnę, na jaką zasługuje. Dlatego kupiliśmy te diody i poduszki zrobione z ze strusiego pierza, którymi wypchamy tą trumnę. Wymienimy też całkowicie obudowę trumny i zamienimy ją na pudełka po starych soczkach. Oczywiście wszystko prowadzi egzybit. Tak. Chociaż nie, musiałaby być jakaś konkurencja. Musimy to być ktoś typu, nie wiem, nas albo dogu. Później trupy będą prowadzić e, creeps. <laughs> Hej wszyscy, witamy w mojej trumnie. Jak widzicie, tutaj mam moją spiżarnię, jest skromna, ale kurde, czasem fajne rzeczy się trafią. Model pokazowy nowoczesnej trumny zostanie zaprezentowany podczas rozpoczynających się 1 grudnia w Weronie Międzynarodowych Targów Luksusu. Ej, ale to brzmi jak coś, na czym chciałbym być. Międzynarodowe Targi Luksusu. W to... że tam są same trumny. Ale to brzmi tak dobrze. Targi Luksusu. Przekraczasz próg? I wszystko, co tam jest, to są po prostu wielkie, miękkie poduszki. Przekra nie możesz się poruszać normalnie, tylko poduszki. Przekażasz próg, nagle wchodzi, wchodzi jakiś taki wielki kamerdyner i tak... Co, państwo chcą, chcą pieszo zwiedzać? Że Bordy posłała takie łóżko na kółkach i potem ludzie leżą i potem z tej perspektywy zwiedzało wszystko. <grym śla> Wszystkie eksponaty są przyklejone do sufitu, żeby można je było oglądać z perspektywy <grym> łóżka. I co dalej? Hmm, system monitoringu trumny jest połączony z policją, do której natychmiast dociera sygnał o próbie włamania <grystanie> tak, taki koleś na policji siedzi, odbiera zgłoszenie halo? halo? Tu, tu ciocia klocia znowu ktoś się nabiera do mojej trumny Jest tam Ja <grystanie> jest pani pewna, że to nie znowu pa pani wnukowie, którzy zostawiają po prostu kwiaty jest pani pewna, że to nie był znowu grzmot? Halo? Policja? Znowu słyszę jakieś dźwięki na, mojej, na, na, na moim nagrobku. Halo, policja? Znowu słyszę głosy w mojej głowie. Może panie, to są modlitwy bliskich. Halo, policja? Znowu słyszę, że coś się rusza w ziemi. To pewnie tylko glizdy. Proszę nie panikować. Nie, oni przeszli po mnie. <laughs> Albo mają taki... Taki, taki telefon jak w atomówkach, taki wielki, czerwony telefon ze świecącym nosem. I e zagad... e, e. atomówki ty, ty, ty, ty, ty, ty, I wytępiało moje jojo, które kranie kwiaty z grobu. O nie! Chciałem, po, chciałem zebrać te kwiaty z grobów, żeby zbudować mojego wielkiego robota z kwiatów. Gdyby nie te przeklęte szczeniaki, już dawno bym je miał. Póź, później, atomu, później atomówki po, pokonują tego e, potwora jak ze skubiego dół, który buszował po cmentarzu i starał się kraść kwiaty. A potem zdymują maskę tą potwora. a to jest ten reporter, co wodę rozdawał. Tak. Ale o tym, o jakiego reportera chodzi, powiemy później. Tak, bo prze, przewidujemy przyszłość. Tak. Jestem medium. Za luksus trzeba jednak zapłacić. Najprostszy model super trumny ma kosztować 1000 euro. Najdroższy nawet 3000 euro. Spoko. Krzaniec stadion, wybudujmy trumny. To jest niesamowite, ile pieniędzy ludzie wydają na martwych ludzi. Co nie? Chociaż wiesz co, ja to na swój sposób rozumiem, bo ja chcę, żeby... Kiedy ja umrę, ja chcę, żeby moja rodzina, rodzina zmarnowała wszystkie absolutnie oszczędności na mój pochówek, żeby był tak zajebisty, żeby po prostu ze zeżreć całe fundusze absolutnie całej rodziny. Chcę być w, w trumnie z jacuzzi, która działa przez cały czas. Wyobraź sobie, przez całą wieczność, kiedy jesteś martwy, po prostu był pchane ci na głowę bąbelki w wodzie. Tak przychodzą przez twoje uszy na wylot i z powrotem. <głos> Fuj, kiedy się już całkowicie rozłożysz, to po prostu taka zupa by się mieszała tam cały czas. W ogóle trzeba z być mieć kolor czarny na nagle. Tak. E, nie wiem jak ty, ale coś ten system mnie nie robi. Ja, ja mogę być po prostu nadwysypany na piachu i tak nikt by nie zauważył. Nie wiem, mi się na swój sposób podoba idea tego, że po śmierci parę lat później zamiast tego, że spędzę całą wieczność pod ziemią to minie parę lat przyjdzie koleś, wykopie mnie nie wiem, zrobi ze mnie coś fajnego. Wygrzebie kości, czaszkę, zrobi, zrobi ze mnie zegarek czy cokolwiek. Przepijecie. <laughs> przepijam dziś mojego trzeciego trupa. Najciekawsze wideo. Babcia Madzi jest coraz nie. Wyciek gazu nadal groźny. Bohaterski książę Harry. O, to do, do, do może... Co on zrobił? Co to książę Harry? Kiedy jeszcze żyje? Na meczu w celach charaktywnych doszło do groźnego wypadku. <laughs> <laughs> Bohaterski Harry zeskoczył z konia i natychmiast podbiegł do leżącego. Zrobił to, co należało, powiedział po zdarzeniu biznesmen i nazwał księcia dżentelmenem. On ty, do niego ty, podbiegł. Typowy biznesmen, no, zrobił dobrze. Jest bohaterem, bo do niego podbiegł. Pewnie nawet nic nie zrobił, bo w międzyczasie tak. dobiegły już służby tam medyczne. Taka, wiesz, taka typowa reakcja. O, on jest taki bohaterem. Podbiegł. A, dobra, że Podbiega. <śmiech> hey, hey, hey, co się dzieje, co się dzieje? Leżysz. Gdzie mm. w Sprawdźcie, czy ma portfel. Zobaczmy, co tam się dzieje w wideo. Sprawdźmy, czy ma złote zęby. Sprawdźmy czy jego koń ma złote zęby. Dot Spójrzcie na te zdjęcia Harris zaskoczył z konia i podbiegł do leżącego Basza Kaziego, amerykańskiego biznesmena Basza Kazi Kazi nie brzmi jak amerykańskie nazwisko Słuchajmy dalej Który stracił przytomność Po tym jak zderzyły się ze sobą dwa konie Chyba blacked out To znaczy, że nagle zmienił rasę Dwa konie się ze sobą Zderzyły, on umarł z wrażenia o stary yep. nigdy nie widziałem nic tak pięknego. Wyglądało na to, że Polo w Londynie jest teraz Richard Quest. Richard, nie mogliśmy oczywiście. Fakt za szybkie napisy. Ale najpierw spójrzmy na cytat z Washington Post. Kazi powiedział w gazecie książę Harry I zeskoczył z konia i zrobił to, co należało. Czyli zeskoczył i podbiegł. No wiesz, a i zaskoczyć. Na koniu podbiegł? Zeskoczył prosto na niego. Które długi to jest. Przewrócił mnie na drugi bok, żeby sprawdzić, czy odzyskałem świadomość. <laughs> Przewrócił go plecami do siebie. Prziesz? Zaczyna go klepać w plecy. Hej! Hej! go po plecach. O... No! Zdolny! <laughs> <laughs> Nazwał też księcia gentlemanem. Mental gentleman. Bo no. Jak ktoś czytał zasady savoir vivre, jedną z takich rzeczy, które wypada zrobić, to jeśli leżysz na ziemi, to przewrócić cię na drugą stronę. Najpierw jeźdź na koniu, potem zaskocz. To jest taka elegancka sytuacja, że kiedy, kiedy dżentelmen z damą się spotykają, dama kładzie się na ziemi, a dżentelmen łapie ją za ramię i przewraca ją na drugą stronę we all know that the prince is a Richard czy sądzisz że podczas tego meczu zadziałało po prostu jego wojskowe wyszkolenie bo gdyby, nie, bo gdyby nie poszedł do wojska to by nie zaskoczył z konia bo byłoby za wysoko gdyby nie poszedł do wojska to by spadł z konia wystraszył się i myślał że jest pod ostrzałem I cała uwaga by przeszła na niego <laughs> Później sam, dał, sam dałby się stratować przez konia tylko dlatego, że był zazdrosny o to, że wszyscy patrzą na tamtego leżącego. A poza ten pierwszy, to spadł, podbieg do niego nagle. <laughs> Nie, on się do niego podtoczył na ziemi. I później zaczęli wa walczyć o uwagę publiczności. I'll shave Harry. At the polo match. There is no dust. Z całą pewnością, <laughs> a da, olbrzymie zęby. on tak przez chwilę tak siedział. <laughs> Nie ma wątpliwości. Nie ma cienia wątpliwości, że tak właśnie się stało. Jeśli spojrzycie na film, zobaczycie, że Harry natychmiast zeskakuje z konia. Harry, Harry nie dość, że pierwszy zeskakuje z konia, ma jeszcze dużą cyfrę 1 na plecach. Uh, the... Jeden oznacza pierwszy. <laughs> jeden oznacza ilość punktów. Jak te koszulki, znaczy te cyfry na, na tyle koszulów oznaczały, kto pierwszy ma prawo podbić do kolesia, który jest poszkodowany. Chwyta leżącego, pierwszy. chwyta leżącego na ziemi mężczyznę i przewraca go tak, żeby znalazł się w bezpiecznej pozycji. Bo wiesz, kiedy, Twarzu, leżysz, twarzą do ziemi. Bo kiedy leżysz na ziemi, nie ma nic bardziej bezpiecznego niż przewrócić się na inną pozycję, kiedy leżysz na ziemi. Na murawę. On the, on the, the to jeszcze graf. W, w ogóle te kijki do polu wyglądają dokładnie jak kiki do, do tego. Do. Hokeya. Jak się nazywa ten, golf? ten sport, właśnie ten. Golf. Minigolf. Minigolf. Mini golf. Nie, prawdziwy golf. Gdyby to był minigolf, musieliby jeździć na kucykach. To jest taki sport, żeby zaoszczędzić na tych butach do golfa, które są drogi. Mnie się wydaje, że polo to jest jeden z tych sportów, kiedy po prostu dwóch starych kolesi siadło i, siadło i zaczęło się zastanawiać, dobra, spróbujmy wymyśleć trzy rzeczy, które połączymy ze sobą, które absolutnie nie mają sensu i zróbmy z tego sport. Nie... Co, co powiesz na konia? Piłkę? i księcia Harego. Mniej więcej na tej samej zasadzie po, powstał ten... Po, powstał... fuck, jak się nazywa ten sport, kiedy rzucasz kawałek kamienia po lodzie i później szczotkujesz... Karling. O właśnie to. Ja, ja myślę, że to... Było, i szachy. Ja myślę, że to jeszcze mogło powstać tak, że wiesz, jakiś koleś patrza tak dwóch emerytowanych zawodników hokeja po lodowisku, jedzie na tych wózkach imbalickich i z tymi kijkami tak pomyślał wiesz, co by sprawiło, że ta gra wyglądałaby naprawdę pico? Konie. I później po prostu wpuścili konie i początkowo gra właściwie polegała na tym, że oni musieli robić to, co robili, tylko w międzyczasie jeszcze unikać koni, które panicznie biegały po Na początku to konie trzymały kijka. a <głos> piłkę. Ogólnie eksperymentowano z tym, co do czego służyło. Konie raz służyły za kije, konie raz służyły za piłki, później Czasami... gracze służyli za konie, konie za graczy. Czasami konie podawały ręczniki zmęczonym. Czasem konie podawały piłki zmęczonym kijom. <laughs> tak naprawdę Janek w tej historii przykuwa uwagę przede wszystkim to. I on naprawdę musi zaznaczyć to, że to przykuwa uwagę, bo ma wielkie zęby i musiał przedłużyć to. Really! Że niektórzy specjaliści od spraw bezpieczeństwa i eksperci od spraw medycyny twierdzą, że być może książę ocalił temu człowiekowi życie, bo przecież mężczyzna leżał nieprzytomny. A książę go przekręci. Gdzie był książę Harry, kiedy Christopher Reeve spadł z konia? Ja w tym momencie nie wiem, czy ten koleś sam sobie żartuje, czy to jest na poważnie. Tymczasem z tego, co słyszałem, po pierwsze nie ma żadnych dowodów na to, że życie tego człowieka znajdowało się w niebezpieczeństwie, po drugie, owszem, spadł z konia i to poważna sprawa, ale tak naprawdę wcale nie wiemy, czy to była tylko kwestia grawitacji, nimi Harry rzucił się na ratunek, przekręcił faceta, ten odzyskał przytomność i wszystko skończyło się szczęśliwie. Może wylądował twarzą w ziemi i nie mógł oddychać. Może wylądował na jakiejś łajno końskiej, nagle podziałał jak ten sól cudzący. Wylądował na łajno i stwierdził fuck, brudne ciuchy, nie, umieram. Oh jest to pierwszy przypadek, kiedy oglądamy członka rodziny królewskiej w roli bohatera. Ona nie mówi tak szybko. Pamiętajmy, że książę William, służący wtedy w RAF, był jednym z pilotów helikoptera, który również przewrócił się na murawę i kiedy przewrócił się, książę Harry wysiadł i przewrócił go na drugą stronę. I żołnierz zszedł z helikoptera i sprawdził, czy żyje. Który pomógł ocalić kilku rosyjskich marynarzy. Którzy wcześniej próbowali odstrzelić. Który wcześniej próbowali odwrócić leżący, leżący na murawie statek. Kosmiczny. I to była prawdziwa akcja ratunkowa. Richardzie, myślisz, że członkowie rodziny Królewskiej to urodzeni bohaterowie? Nie. Tak, członkowie rodziny, rodziny Królewskiej od lat wykazywali się przekręcaniem przedmiotów i ludzi z jednej strony na drugą. To oni powinni nosić te wysokie chat, czapki przed tym, przed Pałacem Królewskim. Bez względu na to, czy faktycznie są urodzonymi bohaterami, czy nie, wszyscy odbywają służbę wojskową. Łącznie z królową. Królowa, królowa jedzie na koniu machając do wszystkich. Halo! W międzyczasie trzymając kałacha w drugiej ręce i, i słuchając poleceń od kaprala. Wystarczy, że rzuci kapelusza a trzech Arabów zginie. od im, im głowy. Tajemna broń, tajemna broń wo wojsk brytyjskich. Królowa. Po prostu, na, na jakie pole bitwy nie wiedzie, tam po prostu idzie za nią krew i pożoga. No. Jest, jest trochę jak ten, jest trochę jak... E, jak... E, Pani Wiosna we wszystkich filmach. Jak ona stawiała wszędzie stopy i wszędzie kwiaty rosły, tak ona stawia stopy i po prostu są eksplozje i kości. <śmiech> I martwe ciała. Bo że ten kapelusz działa też w taki sposób, że wiesz, jak samoloty jakieś tam... właśnie Arabów próbują wykryć to właśnie... od. Z, z, z, z, zniekształcają sygnał, tak jak ten cały home magneto z X-Menu, po prostu nie można czytać mu z myśli, tak samo kapelusz klub Elżbiet odwraca uwagę. Tak jak ona macha zawsze w taki sposób, że ma tą dłoń złożoną falę, miseczkę i tak kręci, to od, odbiera tajemne przekazy z wroga. Halo, pup, pup. Znaczy wrogowie będą tam, Pina na herbatę. A to sprawia, że znajdują się w okolicznościach sprzyjających tego typu działaniom, Bo wiadomo, w wojsku jest dużo ludzi, którzy leżą na murachach. Weźmy choćby twój przykład. Tak? William był na miejscu i ocalił kilku marynarzy przed śmiercią. Ale ty też mogłabyś mnie przekręcić od czasu do czasu. <laughs> Bo tak się składa, że jest członkiem załogi helikoptera ratunkowego. A potem przeleciał na, znajdując... Co? Przeleciał na znajdującą się na południowym Atlantyku fal... Na znajdują... nie umiem czytać, to wszystko przez jego białą koszulę i białe napisy. Białe zęby. Na znajdujące się na południowym Atlantyku Falklandy, wielce kontrowersyjna sprawa. I tam z kolei nie doszło do żadnej spektakularnej akcji ratunkowej. Teraz zaś Hary pognał na pomoc człowiekowi, który spadł z konia. Co ma wspólnego z, z reporterką. Co być może nie jest równie dramatycznym wydarzeniem. On coś tam powiedział na, na podstawie they... Twojego przykładu, a potem powiedział coś zupełnie innego. Myślę, że jej przykład to był przykład tego, że on był w helikopterze i uratował Aha, marynarza. Boże, nie mogę patrzeć na jego zęby, on jest taki szczęśliwy przez cały czas. Trochę wypaliłem w swoim życiu, ale kurde, nadaje się do wiadomości. On ma jeszcze te szczęśliwe oczy, które zawsze są nigdy nie otwierają się do końca, ale też nigdy nie zamykają się do końca, są po prostu zawsze uradowane. On wygląda jak ambasador, ambasador jakiejś wody niegazowanej. <śmiech> Takie oczy twarz może zobaczyć na każdym żywcu albo na łączowiance. Książę ha Książę Harry przewrócił człowieka, ale spójrzmy teraz na tą butelkę na Łęczowianki. Wiecie, kto reklamuje? Nie, to nie przypadek, twarz kochany reporter. Podobało wam się, jak książę Harry przewrócił człowieka? Spójrzcie, jak ja właśnie przekręcam tą butelkę z jednej strony na drugą. Z tej jak, strony są napisane wszystkie składniki odżywcze. Jak myślicie, co należy zrobić, kiedy kolei spadł z konia? Podać mu wodę, ale nie taką byle jaką wodę, najlepiej moją wodę. Moja woda, twój dzień woda. Odebrawszy wcześniej odpowiednie przeszkolenie. Nie wiem. <śleskujesz> nie wiem, jakie przeszkolenie, ale kurde mam białe zęby. Jestem reporterem i zarabiam mnóstwo kasy na tym, żeby wiedzieć wszystko, co się dzieje. Ale tu mnie zagięłaś. Ale szczerze pana. mówiąc, nie wiem o czym mówię. Woda. Nie wiem. Ale wydaje się, że słowo bohater brzmi nieco lepiej. Brzmi lepiej mija szybka rakieta. Brzmi lepiej niż słowo woda. Chociaż ją też bardzo lubię. Teraz popatrzmy sobie na wypięte pośladki księcia. Zobacz ponownie. Zobacz ponownie pośladki księcia. Właśnie jest, jest, jest scena zbliżo zbliżenia na to, jak książę przekręca człowieka, łapie go za biodro i za łokieć. Nie wiem, przechodziłem chyba par, parę szkoleń BHP i chyba nigdy nie szkolili mnie, żeby łapać kogoś za biodro i łokieć. Szczególnie hmm. kiedy ręka jest wykrę wykręcona do tyłu w pozycji młodego urobinerańcego artysty. Nie, może to działa w taki sposób, że on, żeby go przekręcić, musi zrobić salto w powietrzu, go tak odrzuca. Ła Łapie go za to ramię, przerzuca go sobie przez plecy, robi potrójne salto przez konia i uderza nim o ziemię. A tu nagle nie wiadomo, skąd oczywiście oni to wycięli, bo wiesz, to wiadomości, wiadomości kłamią. nie Wycięli frame, kiedy nagle ten reporter przychodzi na ten, na miejsce zdarzenia. Czy ktoś potrzebuje wody? Później mało tu przypadki, całą butelkę. Później... Przerywają to, jak on mówi. W połowie jest inna reporterka, tam mówi. A z boku tylko widać. Jak on wyciąga tą wodę do ekranu, ale woda, i tam widać, widać, jak członkowie ekipy go starają się wypchać poza ekran. A później on przebiega jakieś 13 metrów z tyłu dalej, całkowicie nago, trzymając butelkę wody i, krzycz i krzycząc po indiańsku. Woo! Albo pokazują, wiesz, taką, wiesz, serię zdjęć, kiedy ten cały, ta cała ofiara, ten trzy, trzyma tego księcia Harry ten reporter próbuje tego zawsze ten, przybliżyć wodę prosto do jego ust. <głos> Naprawdę jesteś odwodniony, w końcu koniec zabierał tyle energii. Pokazuję, jak medycy wynoszą go na noszach, biegną z nim. A z tyłu z ekranu tak widać, jak ten reporter biegnie za nimi i stara się wpaść w kadr z tą wodą. Albo właśnie kole, koleś już próbował ten zrobić elektrostrzał, jak to jest z respirator? Ehm, e, no. Cokolwiek. No to za elektrostrząsny właśnie, ktoś potyka, chwileczkę, i oblewa tego wodą. <laughs> Okej, <Okay>, teraz możecie. <laughs> później on szybko do niego podbiega odpycha nich, ma takie dwie butelki wody i udaje, że to jest właśnie że to jest właśnie ten jakkolwiek to by się nie nazywało jak oni zawsze krzyczą clear, czyli czysty to clear, water czysta woda pyszna potem będzie konferencja Pracowała, a potem koleś mówi, co, co się właściwie wydarzyło, a to koleś tylko mówi chwileczkę, ten pan ma pustą szklankę, może coś z tym zrobić? Później On nie jest, może pan bo o pusty pysku. Później jest tylko przebitka na taki ekran problemów technicznych, później włącza się taka dramatyczna... A właśnie, jak zapraszam jak z tymi problemami technicznymi, to zawsze jest taki indianin no, tak, albo Tak, to tak, tak, tak. jest twarz tego reportera. Jest taki Później włącza się dramatyczna muzyka i, i, poka i pokazują e, 1000, 1993 2012 i nazwisko tego reportera. I, poka I pokazują wszystkie szczęśliwe momenty z tego, jak on jeszcze pracował, bo teraz musieli go zwolnić. Tak pokazują, wiesz, jak przychodzi szczęśliwy do pracy, dostaje swoje pierwsze biurko, przynosi tam jakąś swoją roślinkę, dostaje pierwszą sprawę, później pisze swój pierwszy reportaż z butelką wody na biurku, później, później pisze kolejny reportaż o trzeciej w nocy z pomiętą koszulą, trzy butelki opróżnione wody, Wody, stoją dookoła nie, niego. Nie wiadomo skąd przychodzi Steven Spielberg. Nie wiadomo skąd przychodzi Steven Spielberg. Dzień dobry, nie chciałby pan, by pan, może reklamować wody? Ja tu kończy się materiał. Później pokazuje, po, jak wszyscy jego koledzy z pracy się śmieją, a on stoi nago na, na wieży zbudowanej z paproci i różnych doniczek, gdzie stoi u góry i oblewa się wodą. A potem pokazuje jakieś takie wiesz, nigdzie wcześniej nieopublikowane zdjęcia, kiedy. Zaraz po tym, kiedy ten wieżę World Trade Center runęły, są ci ludzie w górze. On przychodzi z puderką wody, próbuje ich omyć. <grybujesz> z tego całego pyłu. <grybujesz> Nie, z gruzów. Z gru... Później przebitka jest jak na ten, jak na. Cholera, jak się nazywa ta wieża w Nowym Jorku. Która? No, ten najwyższy budynek. E w Empire State Building. No właśnie, jak, jak wspina się na Empire State Building i wisi tam na najwyższej wieży jedno, jedną ręką trzymając się szpicy, a w drugiej trzymając wodę i ogania się od samolotów. Nie, ja on właśnie próbował tymi no, białam buterkami wody przechodzić między tymi szczelinami, tak? używał <laughs> tych jako haków. A potem jeszcze pokazują zdjęcie z powodzi w Japonii, kiedy widać jakąś dziewczynę uwięzioną w szczelinę. A on po prostu próbuje dodać resztę wody, żeby tak nie cierpiała długo. Później pokazują, jak mieszka w, do... w szałasie w lesie zbudowanym z pustych butelek wody. Bo woda jest dobra, kurczę! Takie było hasło jego. No, więc taka była historia bohaterskiego księcia Harego, który uratował gracza Polo. Polo kokty. <grym> Jakie według ciebie Igor są najbardziej nielogiczne zwierzęta na ziemi? Nielogiczne? No. Małpy. Dlaczego? Mają kciuki, mają ręce i nogi, a jeszcze nie noszą garniturów. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, dlaczego małpy jeszcze nie mają ciuchów w ogóle. Przecież są już zrobione jak człowiek. One powinny iść do sklepu, kraść ciuchy i się w nie ubierać. Kraść oczywiście, nie płacić. A czy bo one nie mają małpich pieniędzy. Bo to też jest idiotyczne. Małpy nie mają pieniędzy. Dlaczego? Przecież są już w pełni... Podejrzewam, że jest mnóstwo małp, które są inteligentniejsze od 50% ludzi. No Ale pewnie nie chcą się wychylać. Myślę, że małpy po prostu mają zbyt wygodnie. Moja... Ja myślę, że wszystkie małpy powinno się tak na 3 miesiące przenieść do jakichś zimniejszych krajów. Na przykład do Polski. Żeby odczuły jak to jest mieszkać sobie nie w takich luksusach, bo one są kurde małpy, wielkie panicha, kurde żyje sobie na bananowcu, jest ciepło cały rok, ja nie muszę nic robić, jestem wielkim leniem, leżę cały dzień z piótkiem do góry. Nie, przenieś małpę tutaj, niech zobaczy, co to zima, co to, co to, co to jest mróz. Nie, niech zobaczy, że czasem drzewa nie mają liści, że trzeba pójść pracować w punkcie ksero i, i sprzedawać swoje małpietyłki. I mały swój sklep monopolowy Ola. Mają, ma, mają swój sklep monopolowy Rafiki. <śmiech> Przyjaciel Simby. Dzień, dzień dobry, poproszę kilo, kilo ziemniaków. Okej, okay, reszty nie trzeba. No ja, więc to wydaje mi się nielogicznym zwierzęciem. Ja, dla mnie, takie, w zupełnie inny sposób, nielogiczne zwierzęta, dla mnie, to są gołębie. A pytanie dlaczego? Byłem świadkiem takiej sytuacji, że czeka na trawę, i żeby pojechać do pracy. Patrzę, gołąb sobie, kurde, spaceruje po, po torach trawajowych, nie? No sobie idzie, a kurde za nim trawa. I Normalnie trawaj mówi, eee, gołębiu, zejdź, a Gołb mówi, o nie trawa, nie ze no, mną to numery. I on zejdzie idzie dalej, po prostu, wiesz, wiesz, na nie spojrzy z, z tyłu, czy jestem trawie, czyli tylko słysz jakiś dziwne głosy, bo wszystkie głęby mają schizofrenię w końcu. No idzie sobie trawaj, normalnie przed siebie, nie? I tak patrzę, ty, patrzę raz na głębię, raz na trawie, znowu na głębię, znowu na trawę, myślę, gołębił, idź sobie, a goł mówi fu, fu, fu nie słucham ludzi. No, i, i tak mi się, kurde, co się stanie? Trawa jest coraz bliżej, a gob coraz bliżej tramwaju, chociaż idzie cały czas do przodu. Więc tak patrzę, kurde, co się stanie. Już wyciągam popcorn, bo kurde, no, keczupu brakuje. I tak, tak patrzę, gołb ani się, ani nie spojrzę w tył, ani nic po prostu nie wiem. Albo nie wiem, czy ma słuch, czy nie. Ale po prostu yy, widzę, że trawa jest normalnie o 2 cm od gołębia, a to po prostu potwórwa sobie na chodniczek, a trawa przejeżdża dalej. Ale co jest dla mnie nielogiczne, skoro gołębie mają takie kurde receptory, że nie muszą patrzeć na to co się dzieje, ale kurde i tak, potrafią wyczuć, kiedy nadchodzi, nie wiem, glan albo tramwaj, to kurde i tak widzę martwe gołębie gdzieś na ulicy. W którym momencie system gołębi nawala, że one stają się martwe? Chociaż teoretycznie to są najbardziej tchórzliwe zwierzęta na świecie. Małe dzieci. Tak jak mówisz, że gołąb właśnie wiesz, na, luz na luzaku podchodzi do pędzącego tramwaju, co nie? Parę ton stali pędzi na gołębią, on sobie. On ma w dupie tramwaj, on sobie, on sobie żeruje na to. I, i, tramwaj go nie dotyczy, to jest zupełnie inna bajka. Właśnie i on po prostu odlatuje sobie ziup, już mnie nie ma. A jak tylko widzisz grupkę gołębi i trzy metry dalej biegnie dziecko z rozstawionymi rękoma, straszyć gołębie, to nagle wszystkie gołębie są przez te przerażone i uciekają. Ale to nie wyjaśnia, jak, czemu zdarzało się martwe gołębie. No bo. Kto kurde. Rozszyfrowuje system nawigacji gołębie, że nagle. No bo kiedy biegnie Coś dziecko. Czuję, że powinienem zejść na bok, ale kurde, słońce jest takie żółte Bo kiedy biegnie dziecko, wszystkie gołębie wpadają w panikę i się zderzają swoimi małymi, gołębnymi <głos> główkami. Później padają masowo na ziemię, i później dziecko tak stoi, łapie, co ja zrobiłem. Potem się okazuje, że te, że jedyna rzecz, której go nie wychwyci swoimi receptorami, to, co to jest kot. Wiesz, podlecie do góry A potem patrz, o kurde, kot też potrafi latać O, to już powiem Gołęby mają świetne receptory, potrafią wyczuć Absolutnie wszystko Tak Absolutnie, ale kiedy widzą Punkt lot, to po prostu szaleją Widzą te cyfry i myślą Kurde, które, które liczby Wygrają? I później się, są zbyt Zamyślone, wpadają na słup i są martwe one, za, one zawsze wszystkie mają swoją teorię na temat cyfr, które wygrają, ale zawsze muszę to przeliczyć i zawsze dają, One zawsze dają się na to złapać. Nie mogę zrozumieć gołębi. ja mogliby, kurde tych gołębi wykorzystać, wykorzystać jako te alarmy do trumy, Zamiast kurde jakieś sprzęt, za trzy tysiące to, to po prostu wiesz. Kurde, idzie sobie taki wiesz, taki taki nic spoń, taki Wojciech, który próbuje, prawda? Wejść, wejść do odspoń Wojciech, który próbuje okraść złoty pierścionek z Holokaustu, ten strumny. Wiesz, jest coraz bliżej, tam rusza tu szpadę, patrzy o, na co na, na twarde. Kurde, otwiera już trudne, a tu kurde z 10 gołębi leci mu w twarz nagle traci wzrok! Albo po prostu niech na każdym nagrobku stoją gołębie. Jak ktoś podchodzi do nagrobka, wszystkie nagle uciekają i srają dookoła. <śmiech> Albo na niego po prostu. <śmiech> <śmiech> Albo po prostu wiesz, taki przecież taki nic swój jak już próbuje, wiesz pierwszy krok szpadlem, a ty taki go po prostu go też pyka pykać dziobem w czoło. Ej! Przestań! Kurde, niszczysz mój plan! Dobra, teraz trafić w X? A kurde, pierdolisz to, idzie sobie do domu. Albo po prostu na, na nagrobku stoi jeden gołąb i za każdym razem, kiedy on stara się wbić szpadel w ziemię, to gołąb staje idealnie w miejscu, gdzie on chce wbić szpadel. Tak... Spadaj, spadaj, spadaj, fuck! A gołąb zawsze podchodzi albo wiesz, kiedy, kiedy wchodzisz do sklepu to znasz tych głupich, wkurwających gwizdków tego gofera i kurde, jakieś tam dzwonku to po prostu, wiesz, wchodzisz do sklepu patrzysz, go, go, go. patrzę ciebie, to po prostu nadlatuje do jakiegoś kanciapy sprzedawcy, po prostu macha mu skrzydłami przed twarzą, hej, przyszedł koleś! obsłusz i prawdziw sprzedawcy został wkurwiony, bo kurde znowu ktoś mi zniszczył makijaż, bo go kurde, przyszedł, skrzydłami bo zmazał wszystko, albo wchodzisz do sklepu a za tobą przylatuje gołąb i staje ci idealnie przed stopami i starasz się, po, starasz się poruszać do przodu w kolejce, ale zawsze gołąb jest przed tobą i chcesz go przegonić, ale on zawsze tam jest i nigdy nie możesz podejść do kasy, bo zawsze jest gołąb przed tobą i sprzedawca go obsługuje. Gdzie jeszcze są takie systemy, które zawsze nawalają, a taki gołąb mógłby podratować ewentualnie? Nie wiem. Zawsze to są jakieś takie no właśnie, tak jak mówiliśmy, takie małe spożywcze, kiedy wiesz, większość czasu koleś sobie siedzi w aby to po prostu czekasz, ktoś się obsłuży. Patrzysz, kurde, na raz tego, tego dzwonka, jak jest w hotelach, to po prostu jest taki gąb. Po prostu wyciągasz wielki młotek, zabijasz go, środki tylko brrrrrr i koleś wchodzi, słucham. Za każdym razem, kiedy wchodzisz do hotelu i siedzi gąb, to starasz się go dotknąć, a on tylko tak omija idealnie twoją rękę no I nic się nie dzieje. Dokładnie. Także właśnie wynaleźliśmy nowy wynalazek. Nazywa się Gold, Żeby przesłać Nobla, proszę wysłać na Warneńską 7. Tak. Eee, I ten... Nie musicie wysyłać tam długopisów. 10 Nobli. Długopisów nie musicie nam wysyłać, bo tego mamy już pod dostatkiem. Ale mogą być jakieś inne wyrazy uznania, jak rzepa. Znaczy, nie wiem, mamy własne długopisy, żeby podpisać te wszystkie autografy, o które będziecie prosić, no. ale... Ale nie, nie, poprosimy wszystkie. Pa, papier nobel. to już musi się tym. My tak wiesz, nie no. O, kurde, jesteśmy bogaci, mamy kurde, ryzy, papierów aż po szyję. Ale wszystkie noble. No noble są wszystkie, ale nie mówię wykorzystamy ich na papier. Przecież. No chcemy wszystkie noble. No, musimy, musimy jakoś podtrzymywać sklepy niewielki. A i przy okazji ten uh, no. Rekord Guinnessa. No I też. Też, też przydał. Oskar. Tak, z 2, 3, może 11. Nie, wiesz co? 11 Oscarów? Takie, najwięcej chyba 13 może być. To 13. Chociaż na swój sposób to jest dokument, więc. No dobra, 11. 14. 14? Nie, no ale daj spokój, nie będziemy brać wszystkich, przecież na pewno nie wszystkim zasłużyliśmy. 11 Oscarów wystarczy. I dwie złote palmy w Kan. No. Bez konieczności pojechania tam. No i tak, żeby nie było, że jesteśmy próżni i żeby pokazać, że potrafimy się śmiać sami z siebie, to jednego węża. Słyszałeś o tej nagrodzie? Tak. <laughs> okej. Okay. Kto po... wymyślił nagrodę węża? Ty Powiedz... wężu! Powiedzmy, że to jest nagroda za najgorsze oświetlenie studia. To, to okej, okay, niech wam będzie, ale cała reszta... No. Należy się to uznanie w końcu. Ty wężu. A, no jeden puchar UEFA. Ech. No, to będzie wyglądać ładny przy Oskarze. W sumie nie mamy gdzie tego piwa trzymać. No, dobra. To ty, tyle nagród. Ok. Dobra. I Jeden za ty <grym> <grym> Za muzykę. <grym> I Jeden policer. Tak dla hecy. I nagroda Eisnera. Ok. Co to jest za nagroda? Komiksowa. <grym> Chciałbym. <grym> Michał. Yes. Michał, Michał, Michał. Pamiętasz... Jestem Michał! Pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy o hipsterach w tym podcaście? No, mówię, że fajnie się ubierają. Pewnie parę razy nam się zdarzyło. Otóż to będzie jedna z tych opowieści, więc... Usiądź wygodnie, załóż, załóż szlafmyce i będziemy opowiadać bajki. Poczekaj, założę moje zarówki. Tak, tak, dobrze. ok. Więc... Byłem z jakiegoś powodu w Berlinie, ostatnio. Takie miasto, tam gdzieś. Coś się ostatnio ciągnie do szmyśli. No, i tam byłem ogólnie. I, I powiedzmy, że trafiliśmy tam na imprezę. I teraz tak. Mi nikt nie powiedział, że będą tam hipsterzy. Nie miałem okazji uciec z krzykiem i krzyczeć nie, nie, nie, nie, nie, nie" Rzucając w Niemców niemiecką kiełbasą i krzycząc nein, nein, nein, nein. A oni by mówili ja, ja, ja. Bo oni, ja trzymałem kiełbasę, oni jajka i w ogóle. W każdym razie... Nie, bo myślałeś po prostu, wiesz, że... E, kiedy rzucałeś nimi kiełbasę, to oni pomyśleli... Tak, chcemy dziewięć! Tak, i... Był koleś, który zabierał nas na tą imprezę. I ogólnie jak idziesz przez Berlin, to wygląda fajnie, bo wiesz... Wszędzie pełno ludzi, jakieś pootwierane kluby, wszystko wygląda ładnie, nowocześnie. No. Myślisz sobie, wow! Ale będzie. Ale będzie. Tyle się tu dzieje, ale będzie. No. W pewnym momencie skręcamy jakąś uliczkę i widzimy ścianę. Po prostu ścianę bez okien, bez niczego zalepioną wszędzie reklamami. Koleś, który nas prowadzi, staje przy tej ścianie, chwyta za coś. Jak się okazuje, z pomiędzy tych ulotek reklamujących różne niemieckie rzeczy wystaje klamka. Wystawała gdzieś tam klamka. Chwycił za tą klamkę, otwiera drzwi, Wchodzimy na jakąś zapyziałą klatkę schodową, taką absolutnie ciemną, wygląda jak z jakiegoś filmu pokroju po Resident Evil, gdzie każdy budynek jest z jakiegoś powodu pusty, a światła, światła są przy, przytłumione i migają. Pakujemy się na tą klatkę schodową, wyglądała jak stary, opuszczony blok, albo szpital, albo, albo biblioteka albo ośrodek sportowy. No. Idziemy cztery piętra do góry. Cztery piętra. Wszystkie wyglądają jakby były puste, opuszczone z absolutnie całego życia. Jest tam tylko graffiti. Jest ono jedynym znakiem tego, że tam gdzieś żyli ludzie. Mm. Wchodzimy na najwyższe piętro. Wszędzie dym i śmierdzi spoconymi ludźmi. O, idealne środowisko dla mnie. Tak. Wchodzimy tam. I po prostu mnóstwo hipsterów, ale takich naprawdę. Był tam, był tam koleś w żółtych spodniach, czarnej koszuli, łysy, z grubymi okularami i z brodą, taką gęstą brodą. Była tam laska, która miała wielkie czarne cyngle, koszulę dużo na nią za dużą, całą oczywiście w kratę, z włosami spiętymi, oczywiście z piętymi, z ołówkami powkładanymi w te włosy, bo wiadomo, każdy hipster jest artystą. No. Było, było, było szalenie. Był tam wielki napakowany koleś, który wyglądał jak jakiś oj, który był wielki, łysy i miał szelki i miał czarną koszulę i w sumie na tle tych wszystkich ludzi wyglądał nie tak źle. No ale dobra, wchodzimy. Miejsce wygląda i to, to właściwie nie jest opis, jak ono że ono wygląda jak coś tam. To było to. To było. E, to by, było po prostu miejsce, w którym były kiedyś prysznice, czy coś na tej zasadzie. To jak przed jakimś ośrodkiem sportowym czy coś tam były prysznice, mm -hmm. z których ktoś po prostu powybijał wszystkie ścianki działowe i to nie powybijał w taki sposób, że usunął je, jakoś ładnie wyrównał, czy cokolwiek. To po prostu były, wyglądało, jakby ktoś przyszedł z młotkiem i zaczął wybijać te ściany w taki sposób, że jeszcze tam miejsce, gdzie były ściany, to jakieś 20-30 cm tej ściany zostawało pod sufitem. Więc widać było dokładnie, gdzie były te ścianki. Do tego jeszcze był cały sufit zerwany. Absolutnie zerwany. Ktoś wziął, zerwał cały sufit. Także wystawała stamtąd izolacja, różne kable, jakieś żyły, wszystko. Eee, więc wyglądało to paskudnie. Całe zadymione i zagraficiarzone. Stało tam parę stołów, taki każdy stół inny. Niektóre były jakieś stoliki turystyczne, parę jakichś tam drewnianych. Czyli to było mieszkanie czyjeś, czy... Nie, to nie było niczyje mieszkanie, bo tam nic nie było poza tymi stołami. Aha. Był barek, który polegał na tym, że to był malutki pokoik, w którym też była wybita ściana, a mniej więcej na wysokości pasa i w tym pokoiku stała jedna lodówka. Taka zwykła lodówka, nie taka jak masz w barach, że ma przezroczyste szkło, czy cokolwiek. No. Tylko zwykła absolutnie lodówka i stała tam jakaś laska, która to wszystko obsługiwała i tam chciała euro za różne rzeczy. I grał tam zespół. I teraz tak, grał tam zespół, a właściwie jeden koleś, który o ile dostał za to jakieś pieniądze, to ja naprawdę niesamowicie go doceniam za to, że wymyślił chyba najlepszy biznes na zarobienie pieniędzy, zarobienie praktycznie niczego. On stał tam, a właściwie siedział, miał na biurku laptopa, oczywiście Maca, z którego leciała muza, on miał w dłoni mikrofon i on robił mniej więcej coś takiego. Leciała muza, on mniej więcej co 30 sekund robił tak. Ja nie wiem, czy to były prawdziwe słowa, czy tylko pomruki, ale robił coś takiego. Eee. Eee. Eee. I tak przez dobre pół godziny. I w sumie... W sumie to brzmiało nawet klimatycznie, o ile to by gdzieś leciało w tle, tak żeby, wiesz, cicho leciało, a gdzieś tam sobie gadasz. Ale nie, to napierdalało na całą głośność tego i absolutnie wszyscy ludzie, którzy byli w klubie, stali zadziwieni, zafascynowani, stali na tej scenie i tylko chłonęli, chłonęli go, po prostu byli zachwyceni tym, co tam się dzieje. No bo słowa są zbyt mainstreamowe. No właśnie, dlatego trzeba używać pojęków i pomruków. I to było chyba... To było dużo bardziej hipsterskie przeżycie niż tamto, tamta domówka, o której kiedyś opowiadałem. Tam było straszno. Było... Pełno ludzi, którzy wszyscy byli kolorowi i nie rozumiem, dlaczego to się działo. Ale z drugiej strony to było tak bardzo klimatyczne. To wyglądało dokładnie jak coś, te, te, jak sceneria z filmu z lat 90. kiedy film stara się pokazać złe towarzystwo. Zadymiony, brzydki, undergroundowy pub, gdzie wszyscy ludzie wygląd to, to wyglądają... To wyglądało dokładnie jak scena z Super Mario Bros. Gdzie oni wchodzą do baru Każda, każda, każda osoba jest innym rodzajem obcego, każdy jest pokryty śluzem albo innymi zabawnymi rzeczami i leci jakaś dziwaczna muzyka i film praktycznie ci, starać ci się tylko pokazać, że w życiu tego nie zrozumiesz, bo to ma być dziwne i straszne i bez sensu. A tam w ogóle wprowadzić jakiś yy, znajomi Tak, tym tak, tym? tak. To byli znajomi, znajomych, znajomych który tam podobno czyjaś koleżanka grała tam koncert, bo później tam jeszcze jakieś inne zespoły grały. I oni śpiewali Nie, oni później używali chyba prawdziwych słów. Nie jestem do końca pewien, czy to były rzeczywiście prawdziwe słowa, bo to był niemiecki. Niemiecki nie ma słów. Niemiecki ma krzyki. Niemiecki ma tylko kaszel. Wszyscy Niemcy właściwie brzmią jakby, jakby seplenili. U <laughs> se to jest, to jest właśnie jedna z takich rzeczy, bo wszyscy zawsze mówią, że o, niemiecki, taki twardy język, ale to się w sumie wziął stereotyp tylko z tego, bo zawsze na, na filmach pokazują Niemców z czasów wojny, kiedy oni krzyczą. Jedyne słowa, których używają tung a tak właściwie, kiedy słucha się ich pełnych zdań, to jest tak, jakby wszyscy mieli problemy z językiem, który wpada im na zęby za każdym razem, kiedy chcą mówić. Jedynie Niemcy, którzy mają naprawdę yy, dobry ten, jak to się nazywa, naprawdę dobrą dykcję, to byli gestapo. Tak. A potem wszyscy już tylko mi próbali mimiki po prostu. Tego. Wiesz co? myślisz, że masz dobrą dykcję, ale nigdy nie pójdźcie tak dobrze, jak Hansowi. No. Więc hipster party. Hipster party. Kiedy my robimy własne? Własne hipster party? Kiedy no. tylko dostanę grube okulary. Ja za to na mój sweter w turkusowe wzory, ale kurde coś kurier nawala. No ja czekam aż mi broda wyrośnie, żebym mógł się ogolić. Żebym mógł ogolić głowę, a brodę zostawić oczywiście. O tym mi chodzi. No, a ja jeszcze chcę, żeby trochę włos po to po prostu zgolę jeden bok, żeby to jakoś artystycznie wyglądało. Jakiś czas temu byłem w Szafie, to jest taki pub w Gdańsku, no. i tam była promocja, że za ileś tam drinków dostawałeś właśnie takie grube okulary zerówki z napisem, z napisem żubrówka, czy coś tego typu. Okej. Okay. Come on, na, naprawdę... Dostajesz wielkie hipsterskie okulary, zerówki, na chuj komuś okulary, które do niczego nie służą. Wiesz, image. Krzywy image, ale image. Ludzie, którzy nie, ma, nie, nie muszą nosić okularów, nie rozumieją tego bólu. Myślą, że to fajne. To jest mniej więcej dokładnie tak, jakby całkowicie zdrowi ludzie myśleli, że to jest zajebiście nosić gips. I zaczęli zakładać sobie gips tylko dlatego, bo to wygląda fajnie. I żeby sobie malować na nim. Tak, albo to... Wy... Bo wiesz, matka całe życie, wiesz, nie pozwala ci na, na tatuaż, potem okazuje się, że wiesz, masz wypadek, masz całą rękę w gipsie i w końcu... Robisz sobie jakieś tam... Nie, jakiś znaczy, Tribal czy jakoś tak, po prostu reszta takie wzory. Wszystko. Tak, wszyscy znajomi ci się podpisują na tym. No. Albo to jest dokładnie tak samo, jakbyś trzymał po prostu nogę tak, tak, tak zgiętą, żeby mieć piętę przy pośrodku, i żebyś zakładał sobie protezę nogi tylko dlatego, bo myślisz, że to wygląda fajnie. Czy ktoś kiedyś próbował zrobić taki wzór na Gipsie, że po prostu wygląda jakby cała noga, albo zrobiona z maszyny jakieś jak terminator? To by wyglądało fajnie. No, a nie, kurde, jakiś. Tu byłem Wojtek. Ej właśnie, nigdy... Wojciech, nie, nic pod... Nigdy chyba jeszcze nie widziałem takiej sztuki robionej na gipsie, żeby ktoś robił naprawdę jakieś takie ciekawe albo, ciekawe, albo rzeczywiście dopracowane obrazki na gipsie. Fajnie było, gdyby służba zdrowia dofinansowała takie rzeczy, żeby wiesz, taki, no, taki nezny biały gips, może trochę pokolorujemy go. Alex widziała, kurde, taką maszynkę do robienia takich wzorów na gipsie. Albo artyści dostaną fundusze na to, żeby malować na gipsach. Hmm. Tu jest pole, żebyśmy my wkroczyli, Igor. Tak, teraz musimy tylko zostać artystami. Kurde, gdzie ja zmieszczę kolejne Noble? Fuck! Jebane nagrody. Musimy wybrać którąś z tych dziedzin. Musimy albo te gołębie wprowadzić, albo ten wzór na to. Co jest bardziej powszechne? Malowanie na gipsie, czy alarmy gołębie? <grym> Ach, będziemy tacy sławni. Kurwa. Noc. Boże. Nie jestem na to gotowy. Jestem za młody. No, więc jakby chyba pora na koniec. No, bo ogniska już dogasa blask. No i zniknęły wszystkie łzy. <laughs> Także... Szara brygada idzie na... czwórkami do nieba. Także mówi dla Was Wymichał i Igor. Michał. No nie, nie, nie. Eee, Mam nadzieję, że byliście zachwyceni. Tak, że. Bo jeszcze, ja byłem ogromnie. Że jeszcze o nas nie zapomnieliście. Ja byłem zachwycony, umiarkowanie. Ale mam, byłem zachwycony. Mam nadzieję, że dostanę fotel za to, co powiedziałem dzisiaj. Mam nadzieję, że dostanę diamenty za to, co powiedziałem dzisiaj. Mam nadzieję, że dostanę fotel z diamentami za to. Ja mam nadzieję, że dostanę pierścionek z diamentem od fotela za to, co powiedziałem dzisiaj. Albo taki pierścionek z fotelem na nim. <laughs> od diamentu. Dobra ludzie, także ocencie ten odcinek na 13 punktów, bo więcej chcielibyśmy. Tak, tak, tak, tak. tak. tak. I idźcie pozdrowić żony. I pozdrówcie inne rzeczy też. Cześć. Na razie. Jak myślicie, co należy zrobić, kiedy kolej jest spadł z konia? Podać mu wodę, ale nie taką byle jaką wodę, najlepiej moją wodę.